satanizm Laweja jako, jako yy, alternatywa dla współczesnej myśli chrześcijańskiej, yy, prezentujący Mateusz gańczar No i zapraszam do, do słuchu. Proszę bardzo. Ja myślę, że przede wszystkim powinienem zacząć od przeproszenia wszystkich za celowe wprowadzenie w błąd z bibliografią. Chodziło tylko i wyłącznie o wywołanie zamieszania tak naprawdę, więc teraz chciałbym puścić, że tak powiem, właściwą bibliografię, jeśli Mikołaj tutaj... Wspomoże. Daleki jestem też od stawiania jakichkolwiek tez. Chodzi mi wyłącznie o przedstawienie że tak powiem, innej opcji. Ze względu na miłość do pluralizmu, zarówno w warstwie politycznej, jak i światopoglądowej tak naprawdę. Satanizm lawejański w zasadzie bywa nazywany ateistycznym. Ja osobiście byłbym daleki od nazwania go ateistycznym. Bardziej jest to mur antyteistyczny tak naprawdę. Ateizm z definicji nie przejmuje się kwestią istnienia Boga, natomiast w przypadku satanizmu mamy otwartą negację tak naprawdę. Lewej wbrew pozorom bardzo wiele uwagi poświęcał problematyce Boga. Nawet w swojej sztandarowej księdze pod tytułem Biblia Szatana zawiera takie zdanie, że jeżeli Bóg jest chory, to lepiej, żeby wyzdrowiał. Więc z jednej strony człowiek neguje istnienie Boga, a z drugiej strony całość, jak w zasadzie cała filozofia Fryderyka Nietzschego, na której dość mocno zasadza się satanizm, jest do bólu chrześcijańska tak naprawdę. W pewnych fundamentalnych kwestiach to się różni, natomiast czerpie z tego pełnymi garściami. Mało tego, jak słusznie zauważył Michał Płóciennik, Gdyby nie, e, <śmianowicie> tak, przypis, <śmianowicie> przypis. Gdyby nie istniało chrześcijaństwo, nie zaistniałby satanizm tak naprawdę. Więc tutaj wkład e, chrześcijaństwa również jakiś mamy. Mało tego, Lawej e, nie neguje chrześcijaństwa całkowicie. Uważa natomiast, że w dzisiejszych czasach trochę się już, że tak powiem, myśl chrześcijańska zużyła. Wychodzi z, te, z, te, z takiego założenia, że jednak e, poszliśmy już tak daleko zarówno w kontekście naukowym, jak i społecznym, że warto by zastanowić się nad zastąpieniem starych reguł nowymi. To jest jedyne, co on proponuje. Problem w tym, że... <śmiech> Przepraszam. Problem w tym, że wszystkie te jego nowe zasady były znane już w starożytnej Grecji, a przynajmniej większość z nich, więc tak naprawdę jest to bardzo mało podkrywcze. Niemniej jednak dość ciekawe. Samo powstanie tego nurtu w zasadzie można by chyba uznać za formę mniej lub bardziej, zależy od punktu widzenia, śmiesznego żartu. Gdzie powstało to przecież w Stanach Zjednoczonych za taką oficjalną datę, uznaje się nazwa Walpurgi w 1966. Wybór daty też nie był przypadkowy. Dla niego, dla Lavea, całe jego życie tak naprawdę to był jeden wielki występ. To było jego przedstawienie, w którym on był reżyserem, scenarzystą i głównym aktorem. I tam chodziło tylko i wyłącznie o wywołanie w społeczeństwie bardzo konkretnej reakcji. Być może chodziło trochę, żeby zaszokować, trochę wywołać jakiś gniew, ale przede wszystkim można założyć do, do pewnego stopnia, że chodziło o skonfrontowanie takich wydawałoby się nam fundamentalnych zasad z rzeczywistością. Jakby postawić się absolutnie głównemu nurtowi po to, żeby skłonić ludzi do jakiejś refleksji. Trudno w zasadzie tej mówić o jakichkolwiek pewnikach, bo w zasadzie jedyny pewnik jest taki, że Anton Szandorlawej faktycznie żył, i w zasadzie na tym lista pewników się kończy. Z całego jego życia mamy może 5-6 informacji, co do których nie ma żadnych wątpliwości, że faktycznie zaistniały. I myślę, że sposób, w jaki Anton swoją wizję, że tak powiem, wprowadzał w świat realny, zawdzięcza temu, że w wieku 16 lat pracował w cyrku jako traser dzikich kotów. I tam załapał bakcyla do przedstawień. Zrobić widowisko, wywołać w ludziach szok, niedowierzanie, czasami oburzenie. Nawet posuwałbym się do stwierdzenia, że chodziło mu o obrzydzenie do pewnego stopnia. Fiksacja na, na że tak powiem, tle cielesności. Jawne szyderstwo wymierzone w chrześcijaństwo, które ma formę dość pruderyjną tak naprawdę. Lawej posuwał się nawet do nazywania całej braci chrześcijańskiej po prostu bandą bigotów, którzy zaprzeczają temu, kim są naprawdę. Lawej głęboko wierzył, że nie ma tak radykalnej różnicy między ludźmi a zwierzętami, jak ma to miejsce w kultach abrahamicznych. Dla niego człowiek to jest takie trochę, trochę lepiej wychowane zwierzę, ale nadal jakby jesteśmy na poziomie psa, kierują nam dokładnie te same instynkty i powinniśmy im ulegać. Myślę, że było to przede wszystkim umotywowane wychowaniem w dość konserwatywnym społeczeństwie. Jako dzieciak chciał się postawić i no niektórzy z buntu wyrastają, a, in, a inni trwają w nim do końca życia. I myślę, że tutaj yy, poszło to w ten deseń. Natomiast jeśli chodzi o zaplecze filozoficzne, to jest dość ciekawe, ponieważ dlawej z tego, co wiadomo, formalnie żadnego wykształcenia jakiegoś konkretnego nie odebrał. A jednak... Yy, było, nie było, dość oczytanym człowiekiem był, że tak powiem. I w zasadzie cały satanizm lawajański zasadza się na obiektywizmie stworzonym przez Ayn Jest to kult jednostki, tylko że kult samego siebie. Bądź swoim własnym Bogiem. To jest takie satanistyczne credo, które w zasadzie sformułowała już Ayn Rand. że Tak naprawdę każdy z nas funkcjonuje w jakimś tam społeczeństwie, w jakimś kontekście społecznym ale nadal każdy z nas jest cholernym egoistą. Działamy tylko i wyłącznie na bazie własnych potrzeb i na bazie osiągania przez nas własnych, prywatnych korzyści. E, świetnie tutaj opisuje to zdanie, które wypowiedział e, na kartach swojego traktatu e, David Hume. Nie jest sprzecznym zrozumem przedkładać zniszczenie świata nad skaleczeniem mojego palca. I w zasadzie tym zdaniem można podsumować całą doktrynę w cudzysłowie mocnym, cudzysłowie laweja. Generalnie niech sobie świat spłonie, byleby mnie było dobrze. Jednostka ma dbać o swoje potrzeby. Ma, mało tego, ma moralne prawo dbać o swoje potrzeby i posunąć się praktycznie w sposób mocno nieograniczony do tego, by te korzyści osiągać, nawet w sposób, że tak powiem nieuczciwy, jeżeli znajdzie jakąś tam możliwość. Natomiast lawej doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że człowiek nie jest w stanie funkcjonować w świecie bez zasad, bo wtedy mamy to, o czym pisał Hobbes. Wojnę wszystkich ze wszystkimi. To nie da się w takich warunkach ani stworzyć społeczeństwa, ani utrzymać istnienia społeczeństwa jako takiego. Więc w zasadzie on tłumaczył to w ten sposób, że nie jest potrzebna ta wyższa instancja do tego, by wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. Czyli tutaj mamy w domyśle postać Boga, że ona jest zbędnym elementem. Z tego względu, że jeśli podchodzimy do świata w sposób skrajnie egoistyczny, to doskonale wiemy, co jest dla nas dobre, a co nie. Dobre jest to, co przynosi nam jakąś korzyść, a złe jest to, co tej korzyści nam nie przynosi. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o działanie akcja-reakcja, że ja robię coś i natychmiast mam jakąś korzyść, albo natychmiast dostaję w łeb. Tylko chodzi również o efekty długofalowe. Dlawej bardzo mocny nacisk kładł na myślenie o konsekwencjach. Przede wszystkim podstawowy obowiązek, jakby jaki człowiek ma, to myśleć w kategoriach egoistycznych, oczywiście, o konsekwencjach swoich działań. Czyli tutaj satanizm dość mocno potępia morderstwo dla przyjemności, na przykład, czy nie wiem, gwałt, kradzież, cokolwiek, z tego względu, że w krótkiej perspektywie, na zasadzie akcja-reakcja, to się może nam opłacać. Mamy chwilę frajdy, czy, nie wiem, jakąś korzyść z kradzieży. Natomiast w dłuższej perspektywie grozi nam, nie wiem, zależnie od czasów na przykład kastracja, nie wiem, obcięcie ręki, kara śmierci, a w najlepszym wypadku więzienie. Więc z tego punktu widzenia, czysto egoistycznego, to się po prostu nie opłaca. Bo po co ja mam osiągnąć jakąś chwilową korzyść, skoro ta właśnie chwilowa korzyść będzie mnie kosztowała x lat cierpienia? Dla Laweja to była skrajna głupota. Jednym z w ogóle z grzechów, też w cudzysłowie należy wziąć to słowo, u Laweja jest właśnie głupota. Czyli brak myślenia o konsekwencjach swoich czynów. Bo mimo wszystko, tak na logikę to biorąc, większość z nas funkcjonuje w społeczeństwie. Niektórzy gdzieś na obrzeżach, niektórzy całkiem są istotami społecznymi, natomiast no, nie da się uciec od społeczeństwa, na pewno już nie w tych czasach, gdzie jesteśmy że tak powiem, czy w świecie realnym, czy wirtualnym, nadal jesteśmy częścią jakiejś tam społeczności i w ramach tej społeczności musimy funkcjonować. Czyli należy funkcjonować tak, żeby mnie było dobrze i nie doprowadzić do sytuacji, w której ktoś, ktoś inny będzie zmuszony i według Laweya będzie miał moralne prawo zrobić mi krzywdę, ponieważ ja zrobiłem krzywdę jemu. Dokładnie. Lawej tutaj opiera się dość mocno na Starym Testamencie. Dla niego koncepcja nadstawiania drugiego policzka to jest przejaw słabości i głupoty. On uważa, że jeżeli ktoś krzywdzi Ciebie, to masz prawo oddać mu dwa razy mocniej. Znaczy, Dla mnie jest to trochę zaburzenie jednak mimo wszystko w współmierności reakcji do bodźca tak naprawdę. Bo jeśli ktoś na przykład, nie wiem, mnie uderzy w twarz, to zgodnie z tą logiką oddać mu dwa razy mocniej mam prawo, nie wiem, strzelić go w twarz, ale młotem, na przykład. Jeszcze raz? Nie, nie, nie, nie dyskutujemy na znaczy, razie. Mateusz, że z tematem. Ja myślę, że prze, przede wszystkim, e, jeśli chodzi właśnie o reakcje, które może wywoływać satanizm, wymagają naprawdę nieziemskiego e, talentu do myślenia. Bo jeżeli ktoś weźmie wszystkie te nakazy satanistyczne ultra dosłownie, to mamy przepis, na, w zasadzie krótki przepis, jak stworzyć psychopatę, który będzie biegał z młotem i walił wszystkich dookoła bez ładu i składu za mniej lub bardziej wyimaginowane krzywdy. Bo tak naprawdę każdy z nas w pewien sposób może się czuć skrzywdzony przez społeczeństwo. Albo, nie wiem, sąsiad ma lepszy samochód, albo coś tam. To również jest jakieś tam poczucie krzywdy w pewien sposób, że dlaczego, dlaczego nie wiem, Kowalski wygrał w Totka, a dlaczego nie ja. I wtedy, jeśli ktoś by chciał się dosłownie trzymać y, zasad y, postępowania y, y, satanisty, to tak naprawdę musiałby bardzo szybko zostać, że tak powiem, albo poddany eksterminacji, albo w najlepszym razie izolacji, bo to jest człowiek, który zupełnie nie myśli o tym, co robi. Tam nie ma miejsca na analizę, tam jest bodziec, i jest reakcja jak u dzikiego zwierzęcia. Tam nie ma tej fazy zastanawiania się, czy faktycznie ta krzywda jest krzywdą, czy tylko mnie się wydaje, że ona tą krzywdą jest. Bo w większości przypadków, jakbyśmy tak przemyśleli tego rodzaju sytuacje, w których no, nie czarujemy się, jest na pęczki, że ludzie reagują niewspółmiernie do bodźca i odpowiadają skrajną agresją. To wtedy okazuje się, że jednak mamy do czynienia z, nie z człowiekiem racjonalnie myślącym, tylko z kimś w zasadzie na poziomie y, psa chorego na wściekliznę. Bo nawet pies, który jest zdrowy, jeśli uzna, że nie ma powodu do agresji, nie będzie tej agresji wykazywał. A my jednak, no, po coś mamy mózg. To jest takie chyba y, powiedzonko, które Lawejowi mimo wszystko y, przyświecało, że po coś mamy ten mózg i y, odpowiedzią na to pytanie po co, myślę, że było racjonalne działanie. Racjonalne działanie w świecie tak, żebyśmy osiągali maksimum korzyści przy minimalizowaniu poziomu nieszczęścia. Czyli w zasadzie tutaj mamy dość mocne odwołanie do Epikura i tego rozróżnienia na przyjemności pozytywne i negatywne. Że pewne rzeczy przynoszą nam przyjemność tu i teraz, ale w konsekwencji doprowadzą nas do takiego cierpienia, że w zasadzie nie będziemy w stanie z tym cierpieniem funkcjonować. Dla Laweja podjęcie takiej działalności byłoby głupotą. Przede wszystkim opiera się tutaj też nawet w kontekście społecznym, że tak powiem. Można wysnuć, że opiera się. W pewien sposób na tym, co powiedział John Stuart Mill. Ludzkość zyskuje więcej, pozwalając żyć każdemu wedle jego upodobania, niż zmuszając każdego, by żył wedle upodobania pozostałych. Ta cnota egoizmu u Ayn Rand, to jest właśnie to. Dać każdemu wolną rękę, ustalamy jakiś, jakiś zbiór odgórnych zasad, ale w zasadzie jedyną podstawową zasadą, jaką wprowadzamy, jest używanie roz... rozsądku, swojego rozumu w każdej możliwej sytuacji. Bo jeżeli ktoś odmawia używania tego cudownego narzędzia, to wtedy stwarza po pierwsze problem dla, nie tylko dla siebie, ale dla całej społeczności. Bo człowiek, który nie myśli, no, prędzej czy później podejmie działalność, którego zabije. Być może rękami drugiego człowieka, najprędzej po prostu będzie kandydatem do nagrody Darwina który tak naprawdę jeśli człowiek myślę, że jeśli człowiek nie myśli to staje się narzędziem w rękach ludzi, którzy myślą i tu, tutaj pojawia się ten problem ze sformalizowaną religią, którą Lewej postrzegał bez względu na odłam najbardziej krytykował chrześcijaństwo ze względu na wszechobecność chrześcijaństwa dookoła niego no, funkcjonował w kontekście że tak powiem, kultury chrześcijańskiej więc siłą rzeczy musiało im się oberwać najmocniej, bo byli najbliżej gdyby to się odbyło, że tak powiem na Bliskim Wschodzie, pewnie obrywałoby się muzułmanom. O, zakładając oczywiście, że Lawej pożyłby na tyle długo, żeby móc cokolwiek powiedzieć, że tak powiem głośniej, bo w tamtej szerokości geograficznej jednak dość szybko się rozprawiają z odstępcami. Ja myślę, że przede wszystkim tutaj trzeba brać pod uwagę to, że Lawej chciał naprawdę coś zmienić, Chciał być jakąś zmianą. To, czy ta zmiana mu wyszła, czy nie wyszła, jakby tutaj możemy dyskutować dość mocno. Ja myślę, że ta zmiana zupełnie nie miała sensu, tak naprawdę. Natomiast to, co on proponuje, jest dość ciekawe, z tego względu, że jednak społeczeństwo oparte na egoizmie to jest to, o czym pisał również Stiller. Tylko, że Stillerowi chodziło o stworzenie kolektywu egoistów. Jakkolwiek głupio by to nie brzmiało, na, na pozór. Natomiast lawej zatrzymał się na tym etapie stworzenia społeczeństwa, złożonego z samych egoistów, ale już nie tworzyć z nich żadnego związku zawodowego, czy czegoś w tym stylu, tylko niech każdy sam sobie żyje. Niech każdy sam, posługując się swoimi narzędziami, czy przede wszystkim rozumem i zmysłami, stara się powiększać swoje zasoby szczęścia, czy do, swoje szanse na doświadczanie szczęścia. A wtedy wszystko będzie dobrze. Podobną rzecz mówił też Bertrand Russell. Że gdyby świat był stworzony z egoistów, to w zasadzie mielibyśmy tutaj raj. Gdyby każdy poświęcał się tak bardzo, jak czasami niektórzy ludzie poświęcają się po to, żeby krzywdzić innych, poświęcali się temu, żeby im samym było lepiej, to mielibyśmy tutaj naprawdę całkiem niezłe życie. Gdyby każda jednostka każda, bez względu na podziały religijne, etniczne, kulturowe i tak skupiła się wyłącznie na osiąganiu swojego indywidualnego szczęścia, to myślę, że mielibyśmy całkiem niezłe społeczeństwo. Oczywiście tutaj myślę, że Raser pominął jeden ważny element, jakim jest możliwość wejścia sobie w paradę. Że niekiedy, jeżeli jedna jednostka będzie chciała szczęścia i druga będzie chciała szczęścia, mogą być na kursie kolizyjnym. Raser tutaj zupełnie nie podaje żadnego rozwiązania takich sytuacji, jakby zupełnie ich nie było. Myślę, że satanizm mimo wszystko jest ciekawą alternatywą. Ja nie zamierzam tutaj dokonywać wartościowania, czy chrześcijaństwo jest gorszą opcją, czy lepszą opcją. Czy lepszą opcją jest satanizm, czy, nie wiem, islam, czy cokolwiek innego. Jest po prostu inną opcją. Jedną, że tak powiem, z wielu. Sam, sam w ogóle powód wybrania szatana na, że tak powiem, ojca duchowego, tak to nazwijmy, też nie był przypadkowy, ponieważ po pierwsze szatan pełni dość ważną rolę w kręgu kultury chrześcijańskiej, jako ten zły i tak dalej, kojarzony z grzechem, z grzechem, że tak powiem, tą mroczną stroną. To jest to, o czym pisał też nicze. To jest ta właśnie dionizyjskość. To jest ta nasza zwierzęca strona. Mroczna. I w pewien sposób religie monoteistyczne, wielkie religie monoteistyczne próbują tą naszą zwierzęcą stronę, zepchnąć jak najdalej od świadomości. Poddać ją absolutnie kontroli, poddać ją pewnym rytuałom, tak naprawdę. Bez próby zrozumienia tej naszej mrocznej strony, tylko po prostu zepchnąć, zamknąć w piwnicy, nie myśleć, nie zastanawiać się nad tym. Lavej proponuje zamiast tego, takiego prześladowania jakby nawet, naszej mrocznej strony, proponuje wyciągnięcie jej na wierzch, i oswojenie jej, zrozumienie, z czego to wynika. Bo według niego tylko i wyłącznie człowiek, który zna swoją dobrą i złą stronę, jest w stanie podejmować racjonalne decyzje. Ja myślę, że coś w tym może być. To jest jakby pod dyskusję temat. Natomiast ja myślę, że jeśli chodzi o ten element, jest to dużo bardziej racjonalne niż spychanie wszystkich naszych jakichś takich ciemnych spraw, na drugi plan. Bo w którymś momencie problem zostawiony sam sobie zaczyna narastać. Zaczyna się pojawiać gniew, frustracja i tak dalej. Gdzieś to będzie musiało znaleźć ujście. I jeżeli nie będziemy tego kontrolować, tak naprawdę, w pełni kontrolować, tylko będziemy to spychać, zamykać, to musimy liczyć się z tym, że jak ta tama puści, to do, dotychczas spokojny, fajny, ciepły człowiek nagle okaże się, że jest psychopatą, który gdzieś tam po lasach grasuje i zabija, nie wiem, na przykład prostytutki. Historia zna parę takich przypadków, gdzie właśnie takie tłumienie tego gniewu, tych wszystkich negatywnych emocji doprowadzało do eskalacji agresji. I już ta agresja była ekstrapolowana na świat zewnętrzny. Bo dopóki ktoś tam krzywdzi sam siebie, to według mnie Okay, no, jeżeli chce, ma takie prawo. Ja nikomu tam tego zabraniać nie zamierzam. Natomiast jeśli ktoś biega po ulicach i stanowi zagrożenie dla innych ludzi, to według mnie jest to problem, nad którym warto by się pochylić. Chociażby z tego względu, że jest to w naszym własnym, dobrze pojętym, egoistycznym interesie. Żeby któregoś dnia nie spotkać psychola na ulicy. Jedyne, co tak naprawdę możemy zrobić, to doprowadzić do sytuacji, w której taki psychol przyszły powiedzmy psychol, ma dobry materiał na takiego, że tak powiem, niebezpiecznego człowieka, będzie miał możliwość wyrzucenia z siebie tego wszystkiego, co go tam drażni, w kontrolowanych warunkach, w kontrolowany sposób. I Lewej tutaj proponuje zbudowanie sobie czegoś, co on nazywa komorą intelektualnej dekompresji. Czyli to, to ma być takie miejsce, w którym człowiek wywala z siebie te wszystkie negatywne emocje, albo pozytywne. Generalnie wszystkie skrajne emocje, które gdzieś tam nami targają, mają zostać w tym właśnie miejscu wyrzucone, bo w momencie, kiedy człowiek wychodzi do ludzi, on ma być oazą spokoju, on ma być stabilny, on ma nie poddawać się gwałtownym emocjom, żeby po pierwsze nie stanowić zagrożenia dla innych ludzi, a po drugie, żeby nie stanowić zagrożenia dla samego siebie. Bo w momencie, kiedy na przykład człowiek będzie agresywny w miejscu publicznym, musi się liczyć z tym, że ktoś będzie chciał go spacyfikować. Czy to będzie policja, czy po prostu jakiś, nie wiem, narwany obywatel dokona, że tak powiem, obywatelskiego zatrzymania i niekoniecznie będzie to pokojowy i grzeczny sposób, tylko po prostu przy użyciu siły i niekoniecznie, że tak powiem, współmiernej do tego, co się naprawdę dzieje. Czasami ludzie, no szczególnie pod wpływem alkoholu, reagują trochę, że tak powiem, na wyrost, no To jest jakby normalne. Dlatego lawej proponuje coś takiego, że w momencie, kiedy ludzie spotykają się na gruncie neutralnym, nie mają prawa się zaczepiać. Jeżeli ktoś człowieka zaczepia, sata satanista zaczepia, to lawej tutaj pisze bardzo jasno w tych 11 zasadach Ziemi. Poprosić, żeby przestał. Jeżeli ten człowiek nie przestanie, wtedy mamy prawo nawet go zniszczyć. Mamy prawo zareagować tak, jak uważamy, że jesteśmy zagrożeni. Czyli na przykład, jeżeli uważamy, że, nie wiem, po prostu odepchnięcie przeciwnika wystarczy, to powinniśmy to zrobić. Natomiast jeżeli uważamy, że, nie wiem, zastrzelenie i deptanie chodnik przeciwnika jest jedynym rozwiązaniem, również mamy prawo to zrobić. I tutaj cały czas wracamy do tego myślenia o konsekwencjach. Myślenia o tym, co się robi. Nie można, że tak powiem, jak Ci nie niesławni kinder-sataniści, którzy mordują zwierzątka, dzieci, dziewice i tak dalej, biegać po ulicach i wprowadzać po prostu zamęt. Zamęt jest fajny, tak jak improwizacja. To jest dobre, o ile jest świetnie przemyślane. Nie ma czegoś takiego jak dobra, nieprzemyślana improwizacja. To, powiem szczerze, to jest jak zginąć od uderzenia meteoru w drodze do kolektury lotto. Takie prawdopodobieństwo mniej więcej jest na to. Ktoś to gdzieś kiedyś policzył, jakiś matematyk rosyjski. W każdym razie ja myślę, że jest to całkiem rozsądna opcja, żeby kierować się egoizmem, a nie czymś, co Lawy nazywa stadnym konformizmem. Bo dopiero w momencie, kiedy znamy sami siebie, mamy możliwość poznawać rzeczywistość do pewnego stopnia. A to tutaj w, jakby we współczesnym świecie jest trochę odwrotnie. Spycha się w dużej mierze wszystko to, co złe w człowieku. Oczywiście złe z różnych punktów widzenia. Natomiast nie poświęca się temu zbytniej uwagi. Gdzieś, powiedzmy, psychologia, psychiatria powoli idzie w tym kierunku. Natomiast z takiego filozoficznego punktu widzenia myślę, że jednak zdecydowana większa, większość filozofów nie poświęcała tej właśnie stronie ludzkiej egzystencji, należy tej uwagi. Że jednak było to traktowane, jeśli w ogóle był temat podejmowany, to był traktowany bardzo po macoszemu i gdzieś tam w tle już przebijała jakaś z góry założona teza. Natomiast ja myślę, że przede wszystkim doprowadzenie do sytuacji, w której znam siebie, wiem do czego jestem zdolny, czyli jakby to, co powiedział Lawej, że każdy z nas ma potencjał dostania się mordercą. W sytuacji granicznej, kiedy ktoś nas atakuje, my nie myślimy. My po prostu zabijamy drugą istotę. Bo wydaje się to najbardziej racjonalną reakcją, że tak powiem. Bo w momencie, kiedy człowiek miałby przemyśleć w momencie ataku, czy mnie się opłaca go zabić, czy nie, w wielu przypadkach nie miałby szans na przetrwanie. Więc dlatego matka natura, oczywiście w cudzysłowie matka natura, traktowana że tak powiem, jako zwroty językowy wyposażyła nas w reakcji instynktownej. To jest to, o czym Lawej pisał. Ta nasza zwierzęca strona. Znaczy, ja już trochę w zasadzie mo mogę powoli lądować. I to jeszcze pieśń, Dobra. I Przechodząc jakby do takiego sedna, które chciałbym poddać pod dyskusję. To jest właśnie etyka, którą proponuje Lawek. Skrajnie egoistyczna, nastawiona na osiąganie własnych korzyści. Przy założeniu, bardzo ważne, drugi człowiek nie może być narzędziem. Nie mamy prawa własności do drugiego człowieka. Nie mamy prawa wykorzystywać drugiego człowieka do osiągania celu. Oczywiście jest to skrajnie utopijne tak naprawdę, bo nawet myślę, że jest to spora część wspólna z chrześcijaństwem tutaj widoczna, że człowiek nie może być narzędziem, ma być celem. Tylko, że celem dla Laweja to jestem ja. Nie tu Mikołaj, nie Michał, nie Damian, nie dziewczyny. Ja. Natomiast jeśli moje ja ma być zaspokajane poprzez innych ludzi, to już jest nie w porządku, bo wtedy ja im wchodzę w paradę. Naruszam ich wolność, która dla Laweja jest niemalże sakramentem. Celebrowanie tej wolności. Myślę, że na tym mógłbym skończyć. Dobrze. Zaczęło oklaski i już Adam podniósł rękę myślę, że wszyscy chcą. Proszę bardzo, Adam jakieś pytania. Dobra, ja mam takie właśnie trzy punkty, jakby się mógł do tego odnieść. Jasne. Pierwszy, to mówiłeś, że satanizm jest alternatywą tak to jakby o to chodzi w całym temacie, ale sam przyznałeś że nie może nie jest czymś niezależnym, jest uzależniony od istnienia chrześcijaństwa, takich pojęć jak pojęcie, szatan chociażby, a alternatywę mhm. ja rozumiem raczej jako coś, co mogę sobie wybrać spośród wielu opcji i istnieje w sposób pozytywnie niezależny. No w tym momencie to się że tak nie jest, więc nie jest alternatywą, tylko opozycją. Może się do tego odnieść, ale jeszcze przeczytam. Znaczy, to poczekaj, może żeby my także. Ja się odniosę do tego. Tak, tak, cichy, Myślę, że wiesz, to na zasadzie odbijania piłeczki to będzie jednak bardziej przejrzyste, tak naprawdę. I ja myślę, że to jest słuszna uwaga. Z tym, że tak jak powiedziałem, funkcjonujemy w pewnym jakby kontekście kulturowym. Dla nas, jakby dla całej tej kultury zachodniej, tym kontekstem kulturowym jest chrześcijaństwo. Tak, ale nie jest pozytywną znaczy... satanizmem propozycją, niezależną znaczy, od wśród... chrześcijaństwa, prawda? Znaczy, sobie, chrześcijaństwo na drugą sprawę w pewien sposób też nie jest niezależne od szatana jako takiego. Szatan pełni tam dość ważną rolę. Tak, ale nie od satana, e... ale, ale o szatanie, o satanizmu. Tak, satanizm natomiast nie słuchaj, było... satanizm jest czymś, ale to tak, s... może inaczej, wytłumaczę Ci to na przykładzie filozofii Fryderyka Niczego. Tylko e... Tobie prostą że czy może istnieć niezależny satanizm od chrześcijaństwa? Ja myślę, że nie może. Przede wszystkim nie może, tak samo jak filozofia niczego nie może istnieć bez chrześcijaństwa. Dobra. Ale tamte są dru... kolejne pytania mhm. są ważniejsze. Dobra. Później mówisz, że człowiek jest właściwie tylko zwierzęciem, i pytasz, że musimy znać swoją tożsamość, z kim jesteśmy, mhm. ale przecież to, kim jesteśmy, o tym świadczą pewne cechy szczególne, które odróżniają nas od innych, na przykład od psów, kotów i tak dalej. Jesteśmy ludźmi, dlatego że nie jesteśmy nimi i musimy się przyjrzeć tym cechom indywidualnym, które nas wyróżniają, a wyróżnia nas. Na przykład to, że ym, zwierzęta nie potrafią w taki sposób w ogóle nie czczą Boga. Mm -hmm. Nie mają takich pojęć, nie mają języka, nie mają rozumu. I tu dobrze powiedzieć o rozumie, prawda? Mm -hmm. Ale Arystoteles jeszcze mówi co innego. Mówi, że rozumne życie to takie, które posiada cel. Jak coś nie ma celu, to jest nierozumne. Prawda? A potem poznajemy życie rozumne od nierozumnego, bo zmysłowe to idziemy za popędami, a będzie kiedy mamy jakiś cel. Więc pytanie tutaj w tym momencie by było, jaki jest cel życia z perspektywy satanizmu, czyli po co żyje satanista, mm -hmm. jakie są, jak wyróżnia człowieka spośród innych istnień. Ale nawiążę do, do tego jeszcze od razu taką jedną rzeczą, bo mówisz właśnie o drugim policzku, że to tak nie bardzo jakoś mu to podchodziło ale przywołać inną no. zasadę, czyli jeszcze odpowiedzenie większym jakimś tam atakiem. Tak, nie, o tam ewidentnie uznawał, to że co, należy tam oddać tak, żeby już tak. Ale zniwelować to szansę, to, że ale cię ktoś oddał Tobie. W, w, w Starym Testamencie tak, to jest nawet czasy przed Hammurabi, bo pierwsze um. sprawiedliwość, jak pierwsze zasady sprawiedliwości, no to widzimy właśnie u Hammurabiego, który mówi oko za oko, ząb za ząb. To znaczy, tak jak wcześniej było, że ktoś wytłupł oko, a ten wymordował całą wioskę, to Hammurabi mówi nie... To A to lewej to powiedziałby. To, to, to, to. Też nie, ale jakbyś mówił, mordował rodziny. Dobra. Ale... Możemy już, że tak powiem, Posłyn... negocjować, czy to było OK, czy nie. Po prostu, dokończę, bo to, to rozwyciąłem, bo od razu z tą sprawiedliwością, no to też jest kwestia, właśnie, dobra czy zła, i mówisz to o etyce egoistycznej, ale egoizm, ale za chwilę mówię, że tak, egoizm jest najwyższym kryterium, ale potem jednak wolność innych jest wyższa od egoizmu mojego, czyli ja nie mam się kierować tylko swoim egoizmem, ale zważać na wolność innych, no to mój egoizm nie jest już wtedy najważniejszy. I do tego dochodzą jeszcze takie rzeczy, jak no jest niby tam to, co dobre, to co złe, każdy wie sam, jeżeli kieruje się egoizmem, ale no nikt nie może być sędzią we własnej sprawie, czyli właściwie to się sprowadza do żadnych zasad, bo co ja uważam za słuszne, to jest słuszne i z jakiej racji teraz taki lawej chce mi mówić w jakiejś etyce, że to jest zgodne z tą etyką, a to nie jest zgodne. Albo ja się kieruję swoim egoizmem, albo on mi mówi, co jest dobre, a co złe, prawda? Ja On jako ten twórca satanizmu, który już wprowadza pewną obiektywizację tej etyki. Ona już nie jest subiektywna, tylko nagle się, zresztą sam użyłeś takiego stwierdzenia, aż zapisałem, nakazy satanistyczne. Ja wiem, że to może jakiś tam lapsus, ale, ale jednak mimo wszystko. No i kwestia jeszcze jedna, to znaczy mm. y, prawo stanowione. Przecież ono właśnie na tym polega, że moje prawo jako obywatela, to żeby innego, to jest obowiązkiem respektowania tego prawa przez każdego innego. Czyli każdy z Was musi na przykład zrzec tego, żeby, nie wiem, może kolega tu miałby ochotę nie koplę, bo <śmiech> jest, tak? Ale, ale właśnie te zasady, wspólne, które jemu zapewniają też pewne prawa, sprawiają, że on musi też respektować te prawa umieć. To jest właśnie nie egoizm, stoi wyżej, tylko wyżej stoi pewne prawo, które przekracza jego egoizm i każą ten egoizm tłamsić w jakiś sposób, bo może by chciał Praszta, To jest właśnie to odwołanie do hobsa, o którym mówiłem. Ta, i Musieliśmy ustalić zanie... jakieś zasady, żeby się nie wybić. Dokładnie. I ostatnie zdanie, że chrześcijaństwo nie spycha wcale tych rzeczy, jakichś o zmysłowych, nawet innych pragnień, tylko je porządkuje, to znaczy poddaje władze czego? Właśnie rozumu. Bo jeżeli chcemy poddawać cokolwiek władzy rozumu, musimy uznać, że rozum stoi wyżej niż moje instynkty, moje popędy. I że ten rozum ma charakter obiektywny, dlatego że dotyczy wszystkich. Uniwersalnie, a nie tylko mnie. I, I jedna rzecz dam tutaj właśnie. To, to już tyle tak powiem. E, Dziękuję. O tym, że dzięki Ci bardzo. E, jeśli chodzi o ten dysonans między rozumem a instynktem, to Lawej e, rezygnuje zupełnie z tego e, zachodniego. E, ze, że tak powiem zestawienia, że masz rozum na górze i dopiero pod rozumem stoi instynkt. Dla niego one stoją równorzędnie w tym samym miejscu. To są po prostu dwa, jakby dwie strony tej samej monety. Ale, ale wchodzą w konflikt często. E, owszem, wchodzą w konflikt i właśnie wtedy w momencie, kiedy Czuję masz konflikt... Bo, bo, bo jesteś gruby. No a ręka gdzieś sięga. Bo jednak Dokładnie, ale słuchaj. E, jest, słuchaj. Lawej w, w takiej sytuacji mówi bardzo prosto. Kiedy to, czego pragniesz, wchodzi w paradę z rozumem, czyli na przykład chcesz uprawiać seks z jakąś dziewczyną, ale ona nie ma na to ochoty, no masz do wyboru wziąć ją siłą, tak? To wtedy ci rozum podpowiada, no okej. Okay. Ale po pierwsze, ona się może bronić, może zrobić mi krzywdę. Po drugie, jak mnie złapią, to pójdę siedzieć. I wtedy, to jest właśnie to, o czym mówiłem, masz myśleć o konsekwencjach. Masz myśleć, masz myśleć o konsekwencjach, że generalnie podejmowanie pewnych aktywności tak jak Epikura. Po prostu Ci się nie opłaca. Ale nie zawsze tak jest, że mi się nie opłaca i tego nie robię. Nie robię tego, bo właśnie też zależy mi na dobór drugiej osoby na przykład. Znaczy, u Laweja nie ma czegoś takiego jak dobro drugiej osoby, tak samo jak nie ma tego u Ayn Rand. No, to czemu chce mi narzucać jakąś etykę satanistyczną? Znaczy on ci nie chce tego narzucać, Lawej twierdzi, że nie ma, nie ma możliwości, żeby zmusić kogoś do satanizmu. Satanistą po prostu albo jesteś, albo nie jesteś. Nie ma, nie ma tej drogi, tak jak na przykład w chrześcijaństwie, że musisz jakby chcieć. Przyjąć tego Boga do swojego serca i tak dalej. Natomiast tutaj nie, on mówi prosto: albo jesteś, albo nie. Tam nie ma tej drogi dochodzenia do satanizmu, czyli poznawania, że tak powiem, jakiejś tam tej rzeczywistości. Albo masz predyspozycję, że po na przykład zapoznaniu się z Biblią Szatana. Bo uświadomisz sobie cholerę, ja przez całe życie żyłem jako satanista i nawet o tym nie wiedziałem. Ale nie wiedziałe. Czyli komuś, na Albo jakieś uniwersalne zasady, tak dla co? Oczywiście, my... Co z tym celem? Bo to jest dla mnie ważniejsze. Rozumiem, życie, jaki cel ma satanista w życiu? Po co żyć? Cel jest jeden: żeby było przyjemnie. No to jest hedonizm, arystypa, z syreny. Co Panowie, muszę wam się tutaj tak troszeczkę Dobra. wtrącić, tak żeby jeszcze, bo no, już oszławek. mam teraz małą, małą kolejkę tutaj po ludziach. Przejdziemy, <śmiech> Przejdziemy się... dalej. Nisław bardzo się tutaj zgłaszał, wyrywał. Proszę wyrywałem radę. się, proszę kolegów, proszę filozofów, bo mam ciągły problem. Od czasu jak istnieje, ja jak istnieje i kiedy zacząłem myśleć o, o chrześcijaństwie, poważnie to mam taki straszliwy problem, bo jest teraz, ostatnio w chrześcijaństwie no śpiewa się taką, zaśpiewa może, więc, no, więc słuchaj duszo ma Bóg jest miłością Bóg jest miłością miłuje Cię więc słuchaj duszo ma jest miłością Bóg jest miłością religia chrześcijańska miała być religią miłości, tak? Szybko nie będę się mówiła rozwodził. Miała być religią miłości w założeniu Jezusa. Jak się ogólnie poczyta tam niektóre takie, no to tam może są od policzek i tak dalej, takie wersy, żeby się bronić. Ale nie. Była religią, miała być religią miłości, a przez półtora tysiąca lat prawie rządził tą religią satanizm. Czy się, zgadzasz, czy się zgadzasz z tym, jak masz Mateusz, tak? Mateuszu, że przez tysiąc, półtora może ogromnych cierpień, może ogromnych cierpień, jakie ludzkość w imieniu Boga dokonała. To jest po prostu do ówczesnej, do ówczesnej populacji ludności, jest po prostu porażające. Ja myślę, że już kończę, już kończę. Ja myślę, że jakiś papież powinien wykląć te pewne okresy, okresy dziejów chrześcijaństwa i sprowadzić to na tory torę z tą z, z treścią, którą zaśpiewałem, jak uważasz, czy to można określić rodzajem satanizmu? Zdecydowanie nie. Nie? Nie. A to już by było czy ja ja powiem, Gdyby to nie było nagrywane i gdyby to nie było w ramach koła, to ja mam taki, znam takie bardzo ładne słowo, które określa e, tego rodzaju działania, ale nie użyję go z powyżej wymienionych powodów. Natomiast e, myślę, że przede wszystkim Bóg. To jest cudowne narzędzie dla wszelkiej maści cwaniaków, którzy chcą coś ugrać albo coś usprawiedliwić. Bóg jest odpowiedzią na wszystko. Ja się z tym zgadzam. Absolutnie. Pomijając jakby kwestię istnienia bo znaczy jego nieistnienia. Nie jest, szatan, broń Boże, nie jest odpowiedzią na cokolwiek. Bóg jest najlepszą odpowiedzią, jeśli chodzi o wytłumaczenie i usprawiedliwienie wszystkiego. I tak naprawdę nie ma to znaczenia, czy ten Bóg jest, czy on jest dobry, czy on jest zły. Ważne, że Bóg stał się narzędziem w Ale mówiliśmy o sataniźnie. No czyli jest, za jest założenie u Ciebie założenie, że że skoro jest satanizm, więc jest Bóg. Nie, yy, Chyba. w przypadku Laweja, Laweja nie ma istnienia tutaj ja ja szatana. Czytałem, nie czytałem żadnej pozycji. Przepraszam, tak mówię swoimi słowami. Znaczy, to, tam, to, tam, tam, to... tam szatan bierze się tylko i wyłącznie tak powiem, czytałem, no, z raju utraconego Miltona tak naprawdę. Rzecz, sama charakterystyka szatana dokładnie, to jest symbol fajna figura retoryczna, która ma jakieś tam znaczenie, jakiś kontekst i nic poza tym, tam nikt nie traktuje szatana serio, dla nich jeżeli ktoś traktuje szatana serio, to tak naprawdę zamienił sobie jednego Boga na drugiego czyli tak naprawdę nie zmienił nic po prostu jak cała masa tzw. kinder satanistów, potrzebuje usprawiedliwienia dlatego, żeby siać zamęt i czynić, że tak powiem, przestępstwa ten z małajański ma pewne założenia, co jest e, złe i co złe jest głupo. Prawda? Mm -hmm. Między innymi. No dobra, jest sobie to przykazanie, że jak e, się ktoś zaczepi, no to spytaj dlaczego. A nie, tam, tam, jest, tam nie ma pytania no dobra, o, o to przyczynę, tylko żeby, żeby przestać. Przypomnij mi tak, no, żeby przestań, Ale e, A jak ktoś to, nie, nie przestanie, nie no to... posłuchaj. To, to nie lepiej by było sobie po prostu olać y, tego kogoś i iść dalej, skoro to idiotę to jest po to mi zreagowali to. znaczy, ale sobie, tutaj to, to opisuję bardzo konkretną sytuację, kiedy ktoś nie daje ci możliwości wycofania się z tej sytuacji, że stajesz po prostu w takim kontekście, w takiej sytuacji że nie masz możliwości ucieczki no to teraz rozumiem. Ale czy w tych y, ich przygadaniach jest to napisane? Nie wprost, natomiast no, można, że tak powiem, przerabiając całość kontekstu, dojść do tego, że jeżeli masz możliwość wycofać się z konfrontacji, a nie czujesz się na tyle mocna, że wiesz, że wygrasz w razie konfrontacji, to powinnaś dążyć do tego, żeby albo się wycofać z konfrontacji, czyli albo ucieczka, albo jak nie możesz, no to poprosić, żeby to ktoś przestał. Dopiero kiedy... Drugi człowiek nie daje ci szansy ani na wycofanie się, ani na załagodzenie sytuacji, to masz prawo wbić mu kozik pod żebra i zostawić krwawiące ścierbło na ulicy. Czyli rozumiem, że właśnie to i właśnie tym, tam... yy... ja Tak, spokojnie. Lawej, tak jakby określa yy, według Rzekła. siebie naturę człowieka, czyli proszę. jeśli się nie mylę, według Lawej, a naturą człowieka jest to, co w środku niego i on powinien poprzez to, to, co w środku on powinien to, to, to, to, to, to, to, to realizować. Yy, znaczy, tego można to także, tak powiem do, do tego poziomu Lala. uprościć, natomiast sprawa jest trochę bardziej pokomplikowana, bo u Laweja, tak jak mówię, na równym poziomie stoi instynkt i rozum. On nie ma tego dysonansu między jednym a drugim. Jedno i drugie stanowi narzędzie do osiągania przyjemności, korzyści, satysfakcji i tak dalej. Więc generalnie jakby samo ślepe uleganie instynktowi, czyli na przykład jeżeli ktoś ma, nie wiem, rozbuchane libido, no to będzie biegał po ulicy i usiłował prawda, kopulować ze wszystkim, co się rusza i cho cho cho choć trochę mu się podoba. Bez względu na to, czy ta druga strona w ogóle ma takie życzenie, czy nie. I dla Lafeya to jest przejaw skrajnej głupoty. Ale mam rozumieć, że... Z kolei... I właśnie, yy, przepraszam, że ci przerwę, tak bo chodzi mi o to... Czy oni stawiają właśnie na tą użyteczność w życiu, żeby... Nie do końca Nie. użyteczność, bardziej ja myślę, że to e, idzie w kierunku e, Epikura e, z odchyleniem do Arystypa z jeśli chodzi o kwestie seksualności. Natomiast jeśli chodzi o przyjemności niezwiązane z seksem, to jest to zdecydowanie e, model epikurejski, Czyli przyjemności pozytywne i negatywne. Czy mnie się to opłaca, czy mnie się to nie opłaca. Czy ta przyjemność, ta chwila przyjemności nie przyniesie mi w przyszłości jakiejś tam negatywnej konsekwencji. Bo jeżeli przyniesie, to mnie się to po prostu nie opłaca. Więc idę tam, gdzie mam tylko i wyłącznie, że tak powiem, zysk. A czy przyjemność jest szczęściem? Z tego punktu widzenia jak najbardziej. I to jest osiąganie w ogóle przyjemności, Aha, czyli, czyli yy, szczęścia jako takiego, jest jedynym, że tak powiem, celem ludzkiego życia. Aha, Bo nie ma żadnego życia po życiu. Jest tylko od, do. I w Twoim własnym, dobrze pojętym interesie jest te od, do przeżyć w taki sposób, żeby zdecydowanie wyżej była wartość Twojego szczęścia, niż nieszczęścia. Czyli wracamy czy do to epikura. A nic nie sprawia przyjemności? To w zasadzie yy, Lawy nie przyjmuje tutaj ja takich się przypadków. Się Wtedy <laughs> faktycznie życie nie ma sensu zgodnie z tym, co na przykład zalecali co niektórzy ze szkoły Arysty Pastereny, w momencie, kiedy życie przestanie ci sprawiać frajdę, powinnaś się zabić. Kiedy już żaden bodziec nie wywołuje w tobie pozytywnej reakcji, to jest moment, kiedy ty tak naprawdę jesteś trupem, tylko jeszcze ja o tym wiesz, nie wiesz. To, ja to sobie teraz pomyślam, czy im okąd, czy y, Lazajowi chodziło o konkretne y, przyjemności. Co można nazwać według niego przyjemnością? Wiesz co? Jeśli chodzi o niego, to tak naprawdę, jak mówiłem już w pewnym momencie, że niczego nie możemy być absolutnie pewni, poza tam kilkoma informacjami. Poza tym, że Satan jest dobry. Dla niego dobry. Ja na przykład nie twierdzę, że jest dobry. Ja tylko twierdzę, że jest taką samą opcją, jak cała masa, że tak powiem, innych. nie coś tego powie? Go? tak, że jest taką samą ocenę. Nie tak, tak, wcinajcie więc... w kolejkę. Natomiast nie, nie twierdzę tutaj, że czy satanizm, czy chrześcijaństwo, czy Islam mają pewien prymat nad resztą. Dla mnie to wszystko stoi, że tak powiem w jednym rzędzie i niech sobie tam jak z wystawy sklepowej każdy wybierze, co mu tam żywnie się podoba. Dobra. Może przejdziemy dalej. Tutaj Tomasz, Tomasz się zgłaszał. Aż się o, boję. O ja <laughs> chciałem się zapytać, bo według Laweja i niebę, ja nie tak wiem, wyśmiewał satanistów, którzy wierzyli w szatana, a go tak, tak wyobrażali. Niej, tak, dla nich była banda idiotów po Czyli prostu. Czyli on po prostu nie wierzył w nic, tylko wymyślił sobie prawa. No, hmm. Znaczy, że on nawet nie Czyli... wymyślił sobie tych praw, tylko te prawa to jest, że, że tak powiem, Są zlepek różnych myśli, różnych filozofów na długo przed nim tak naprawdę. Sam koncept jest jakby stary jak świat. Natomiast to, że w ogóle to zostało nazwane satanizmem, to była tylko i wyłącznie chęć wywołania szoku. Dokładnie, marketing. I okazało się, że cholernie skuteczny, bo 50 lat już sobie to funkcjonuje. Co prawda, tak naprawdę patrząc na to, co Kościół szatana reprezentuje jako organizacja, sobą dzisiaj, to w zasadzie myślę, że po śmierci ojca założyciela w 96 to wszystko szlak trafił tak naprawdę, bo to jest banda dekadentów, którzy nie mają już nic wspólnego z pierwotną ideą, jaką było, tak można zakładać, praca nad sobą, poznanie siebie. Czyli jakby tutaj mamy Proces poznania skierowany nie do zewnątrz, tylko do wewnątrz. Ale wszystko masz... ewoluuje. Tak się no Wszystko Ty, się zmienia. Znaczy, się w, w, w tym przypadku myślę, że nie, nie możemy mówić o ewolucji Kościoła Satana jako takiego, tylko o degeneracji.